Łukasz Jasiak, formacja Surtarang, naprawdę śledźcie co tam u nich się dzieje, bo, bo dzieje się dużo dobrego. Szymon Dopierała, program realizował, ja nazywam się Marcin Piosik, to była Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata. Dobrego wieczoru. Autopromocja.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 good thing, who's to blame, the hands of time are mine, oh my Dobry wieczór Bolo, dobry wieczór słuchacze Witajcie przestępcy Witajcie Bolo i Lolo na dzikim zachodzie Odcinek siódmy dzisiaj Siedem tygodni już Bolo przychodzimy tutaj By wspólnie Z naszym kochanym realizatorem Szymonem Dopierałą Niszczyć ludziom życie I prezentować im nowości w country Zaczęliśmy od zespołu Flatland Cavalry yy, Utwór Anglud czyli od, od, od, odklejenie. Tak, w wolnym tłumaczeniu. wolnym tłumaczeniu odklejenie. To z ich najnowszej płyty, która ukazała się niedawno. Album nosi tytuł Work of Heart. Takie, widzisz, to To country jednak jest pełne takich dwuznaczności. Oni, oni, oni to lubią. A ty lubisz bolo dwuznaczności, czy jednak jesteś bardzo konkretny, sprecyzowany i jednoznaczny. Mój mm, drogi Lolo, znasz mnie dość dobrze, więc wiesz, że lubię dwuznaczności, wiesz, że lubię zabawy. Gry słowne, limeryki, choć to już taka, ale gry słowne, tak, dwuznaczności, wieloznaczności. Tak taki, jest, jesteś. taki jesteś. Znam cię i przyznaję, że jesteś pełen wieloznaczności. Tak, tak. Choć dzisiaj akurat muszę przyznać, że jest taki dzień. Czasami jest taki dzień, i dzisiaj właśnie jest taki dzień. Że od razu muszę z góry uprzedzić naszych drogich słuchaczy, że no, że dzisiaj może być ciężko, że dzisiaj jestem taki mocno na nie. Więc nie wiem, co mi puścisz dzisiaj, ale obawiam się, że mogę być mocno krytykancki dziś. Puszczę ci dzisiaj wszystko to, co. Jeszcze nie wiesz, ale ch chcesz wysłuchać i chcesz poznać. Obawiam się, że dzisiaj to może być ciężkie. Ja myślę, że też będzie coś z rzeczy, które jednak znasz, z rzeczy, które poznałeś um, przedwczoraj, przed wczoraj, przedwczoraj, wczoraj. No, to się zaczyna robić ciekawie, ale tutaj mm. jesteśmy winni wyjaśnienie, drodzy nasi, mm, weekend spędziliśmy w Trójmieście. Lubimy Trójmiasto i, i, i lubimy je odwiedzać, ale tym razem odwiedziliśmy je z naszego tutaj redaktorskiego, dziennikarskiego obowiązku jako taka nieformalna delegacja Radia Afera na SIU, czyli taki festiwal showcase'owy przeznaczony dla, dedykowany dla sceny trójmiejskiej SIU, mm, które rozpoczyna ten sezon showcase'ów. W tym roku wyjątkowo bez y, żadnej przerwy w zasadzie y, natychmiast przed Nextem. Zazwyczaj tak. Zazwyczaj jest to dwa tygodnie przed Nextem, więc jest y, tydzień na regenerację. W tym roku nie ma. Ale co warte zaznaczenia, jest to tutaj bardzo, istotny, bardzo istotna rzecz, że no, mówisz, że taka nieoficjalna reprezentacja, ale jednak oficjalna, ponieważ zostaliśmy wymienieni w ogólnopolskich mediach, Pierwsza w publikacja. najbardziej poczytnym portalu muzycznym w tym kraju, czyli Interia Muzyka, wymieniła nas, chciałoby się powiedzieć, z imienia i nazwiska, ale raczej z pseudonimu i pseudonimu. Ale tym bardziej, bo z, no, wydaje mi się, że jest to... No. No, z naszych kowbojskich, kowbojskich imion. Naszych kowbojskich Alter Egg. Alter Egg. Powiem ci tak, Bolo. Ta zeszłotygodniowa audycja, którą przygotowywałeś. I też to, jak ona została... Hmm, rozpoczęta albo poprzedzona nawet bardziej e, utworami, które w swojej audycji kończył grać Szymon Dopierała, mnie zainspirowała. Ja stwierdziłem, że w tej audycji, to jest skandal, że po sześciu odcinkach było tak mało Williego Nelsona, a jak tutaj zgodnie zgodnie stwierdziliśmy, to no i w sumie jeden z największych kowbojów i gwiazd kantry e, i, i człowiek wielkiej charyzmy i wielkich ideałów i mm, członek jakże ważnego społecznie ruchu, ruchu legalizacyjnego. Dlatego dzisiaj, ym, dzisiaj będzie trochę tego Williego, będzie trochę, mam nadzieję, zaskoczeń związanych z William Nelsonem, a ponieważ też w zeszłym tygodniu, czego nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, chyba że śledzą nasze social media na Instagramie, Kowboje na falach. Tak jest. Szukajcie na nim stamciu. To pod koniec zeszłotygodniowej audycji dołączył do nas zespół X z Mikołowa. Zespół, który myślę słuchaczom afery powinien być znany, bo... Grali tutaj koncert w studiu e, koncertowym Afery. Plus y, są puszczani dość często, jakoś się załapują na te playista. W ogóle ale... mnie to nie dziwi, bo Też mnie to nie świetny nie dziwi. zespół, świetne piosenki. Um... Niestety nie country. Hmm? Jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze. W końcu i y, czas na x -y country przyjdzie. Ale odwiedzili nas i zrobiliśmy sobie z nimi ten nasz kowbojski spacer. Na który też serdecznie dzisiaj zapraszam Jeżeli macie ochotę się przespacerować z nami po Poznaniu To o 23 startujemy sprzed afery Ja dzisiaj będę debiutował y, spacerowo w pięknym kowbojskim kapeluszu Żałujcie, że tego nie widzicie Jest to piękny kapelusz kowbojski Ciężko. Ale na pewno zobaczycie na relacji Ciężko się y, y, trzyma słuchawki w tym no. kapeluszu Jest to... Nie, nie, nie zostały zaprojektowane pod... Jestem ciekawy, jak to robią ci redaktorzy w tych e, no, kowbojskich No musimy, musimy podpatrzeć to Wrócę do X-ów, bo X-y Opowiedziały nam o tym, że jednym z ich Ukochanych utworów country Jest właśnie utwór Wille'ego Nelsona A i teraz posłuchamy On the Road Again one, two, one, two, three, four. On the Road Again Just can't wait to get on the road again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 Making music with my friends And I can't wait to get on the road again Jest, jest to prawda, że to jest muzyka drogi, to country. Tak dzisiaj też sobie planując tę playlistę myślałem sobie o tym i trochę ją tak zaplanowałem delikatnie. Będziemy o tej drodze rozmawiać, bo, bo, bo byliśmy w drodze, byliśmy w podróży na SIU. Wysłuchaliśmy nowego, polskiego country i wróciliśmy bogaci. Jakie to było country? Idzie ten czas, to ci opowiem, co tam było za country, ale myślę, że słyszałeś, bo no właśnie wydaje mi się, że byliśmy na tych koncertach. I na ja nie słyszałem tam żadnego country, Marcin. Bo... E, e, Przepraszam, <śmiech> <im boli. śmiech> No ja przede wszystkim myślę, że. E, mm, że la... tak, Naprawdę się dobrze tam bawiłem, więc proszę nie psuj mojego wspomnienia, mówiąc mi, że tam był jakiś country. No ale chyba się zgodzisz, że, że pan Jacek jest, jest najprawdziwszym z kowbojów. Mm, pan Jacek. Pan Jacek, pan Jacek się wymyka chyba jakimkolwiek klasyfikacjom. No okej. Okay. To może, może nie klasyfikujmy go jako kowboja, ale, ale na pewno możemy powiedzieć, że jest tym artystą, który tworzy na dzikim zachodzie muzyki. Tak? Chociaż, chociaż no tak? Skoro tak poetycko to ujmujesz, to mój drogi, nie sposób się nie zgodzić. Dobrze, ale o pana Jacku sobie jeszcze porozmawiamy o, o tym, jakie country jeszcze było na CU w Gdańsku sobie jeszcze porozmawiamy. Nie wiemy, który artysta zwyciężył w konkursie, bo, bo był tam taki konkurs przeprowadzany i do wygrania było nie dla słuchaczy, tylko... Znaczy, Coś chyba też można było wygrać. No jak, może też, znaczy, może bilet jakiś faktycznie. Tak, tak dokładnie. Ale do, przed, no, taką najważniejszą nagrodę miał tam do wygrania jeden z artystów i, i tą nagrodą był e, slot na Inside Seaside, czyli też bardzo, bardzo fajnym festiwalu. Bardzo fajnym festiwalu. To jest w ogóle ciekawe, że dwa takie no, inside, inside, to jest duży, CU jest trochę jednak mniejsze, ale dwa takie festiwale indoorowe, inhouse'owe odbywają się właśnie w Gdańsku. Tak to sobie rozkminili. No, oni po prostu wiedzą, że tam jest ciężko z pogodą i że to jest mocna loteria, zwłaszcza jeżeli robisz to w takich terminach, w jakich oni robią, a trochę nie mieli wyboru, mam nadzieję, mam wrażenie, bo, bo, bo kraj już jest tak nasycony wszelkiej maści festiwalami, Mam wrażenie, że latem mamy co najmniej dwa festiwale obwoźne obecnie, plus podsiadło, jak nie robi stadionów, to, to robi Zorze, a jak nie robi Zorzy, to robi stadiony, więc tego się zrobiło już tyle, że, że, no, albo, że albo robisz festiwal w, w kwiecie, wczesną wiosną, w kwiecie, w albo późno jesienią, albo, albo, albo konkurujesz z tamtymi. Albo, więc... albo później robisz faktycznie na, na, na stokach, na Cziarskich już festiwale. Tak. Hmm, hmm, hmm, hmm. Posłuchajmy sobie kolejnej piosenki, którą tutaj zaplanowałem i to będzie dalej Willie Nelson. Taki mamy zestaw trzech utworów, w których maczał swoje muzyczne palce Willy Nelson. Pierwszy to, to był całkowicie jego utwór, ale tutaj już jest kilku na artystów na wymienionych. Się, to się pojawia. I mm, to w sumie ja już ci puszczałem ten numer, więc to nie będzie dla ciebie zagadka, ale może nasi słuchacze rozpoznają głosy pozostałych artystów może napiszecie nam na Instagramie kogo tam usłyszeliście a utwór hmm, ja go tak traktuję że on jest takim trochę, takim trochę testamentem Uliego oh, mocne słowa posłuchajmy roll me up And smoke me when I die And if anyone don't like it Just look them in the eye I didn't come here and I ain't leaving So don't sit around and cry Just roll me up and smoke me when I die Now you won't see no sad and teary eyes When I get my wings and it's my time to fly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 Take me out and build a roaring fire Roll me in the flames for about an night Then take me out and twist me up And point me toward the sky Roll me up and smoke me when I die Roll me up and smoke me when I die And if anyone don't like it Just look on in the eye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 tylko Nie tylko wili odczyt odczytaj trzecie i czwarte nazwisko, żeby tutaj y, uświadomić słuchaczom, którzy byli ci, y, ci panowie. No to był to Jamie Johnson i Chris Christofferson. Krzysztofowicz. Krzysztof Krzysztof Krzysztofowicz. No dobra słyszę tutaj, czytam, przepraszam, czytam w um, wiadomościach, które dostajemy od was na Cowboy na falach, że odgadliście tego artystę czwartego, który tutaj obok Williego, Kristofa i Jasona? Jamiego, Jamie'ego? Jamie Jasona? Johnson. Wyśpiewywał i słuchajcie, to był, nie myliły was wasze uszy, sam GOAT G-O-A-T człowiek, który już przeszedł całą swoją misję i teraz robi wszystkie super fajne zadania poboczne czyli kto inny jak nie, kto inny jak sam Snoop Dog to prawda lol nie kłamię. to był Snoop to był Snoop taką właśnie też miałem nie wiem czy ty wiesz Bolo, że Snoop miał już kilka jakichś swoich alter egg w swoim życiu, takim twórczym na przykład robił, robił reggae I tam występował pod pseudonimem Snoop Lion A to kojarzę, tak? Coś kojarzę to z jakimiś bajkami dla dzieci? Czy czymś takim? Mm, to tego ja nie kojarzę A, i, I kojarzę też, ale to nie było Alter'ego, tylko jak, e, jak, e, jak to by powiedzieć? To się nie nazywa intronizacja, tylko na przykład, a może ale te, też tylko ingres. Na przykład, jakby następował ingres zespołu Metallica do Rock'n'Roll Hall of Fame, to, to on tam występował też, ale to akurat nie było dobre. No, jak robi wszystko, to czasem mu się zdarzą potknięcia, ale jednak zazwyczaj wychodzi z tego obronną ręką. To jest i... jak pan Jacek. On po prostu ma na to wszystko wywalone. On wie, że on już nic nie musi. Drodzy słuchacze, jeszcze nie wiecie, o jakim panu Jacku mówimy, ale przyjdzie ten czas, przedstawimy wam go z imienia i nazwiska. Opowiemy mm, trochę więcej o tej postaci. Wyjątkowej bardzo postaci. Wyjątkowej. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za wiadomości i em, dostajemy tutaj też od was takie em, kawały, dowcipy, takie zagadki, dowcipne zagadki. I teraz, teraz ci ją przeczytam, Bolo. Bo to jest związane z tym naszym wyjazdem na SIU. Mm. E, gdyby znalazł się trzeci redaktor, Cowboy z Trójmiasta, to jakby się nazywał? No, w sensie... Bolo, Lolo i... Molo. Badum. Tss. Dziękujemy, naprawdę... To, mnie, to, mnie to rozbawiło, ale Bolo widzę, że też tutaj... <głos> kiwa głową. Kiwa... Tak, no to... <laughs> może, to. Może ten dzień nie tak, nie będzie taki zły dzisiaj. Czy znaczy już był zły, więc. Jak... Może nie skończy się tak dramatycznie. Jak usłyszałem po raz pierwszy ten, ten utwór Roll me up and smoke me when I die. Nie. to zastanawiałem się, jak doszło do tej współpracy i czy, no, czy, czy bądź, to... że Patrząc na tytuł, to nie trudno się domyślić, jak doszło do tej współpracy. Nie? Biorąc pod uwagę to, że Willino co nie jest aktywistą legalizacyjnym, to tym bardziej. Połączył i wspólne zainteresowania. Tak, tak. No, ale właśnie zastanawiałem wspólne się, pasje. kto tutaj mógł wyjść z, z inicjatywą i sobie myślałem, że, że Pewnie jednak to, to Snoop wyszedł z tą inicjatywą i znalazłem jakiś rodzaj potwierdzenia, że zanim powstał utwór um, Roll Me Up, um, który znalazł się na płycie Williego, to Snoop zaprosił Williego na swój album. E, i, I Willie napisał dla niego um, utwór, który też, też ten tytuł jest taki, taki, no... No, no, umówmy się, że nie żyjemy od wczoraj na tym świecie, więc wiemy dokładnie, jaki jest ten tytuł i o co tam chodzi, nie? Jakby, no, <ślad> no. No. No, no. No. no, drodzy państwo, tytuł to jest My Medicine. Czyli jak już mówimy o lekarstwie i mówi to Snoop i mówi to Willy, no to chyba wiemy, o co chodzi, nie? I tutaj teraz taka emotikonka z przymrużonym oczkiem. A wink. No dobra, to co? Posłuchamy? My Medicine. No, ciśnijmy. Dawaj, Szman. Yeah. I'd like a dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitars. Yo Trevor on the drums. Grand ol' operation. Here we come. Jack B. nipple, Jackie Jack be quick. Jack took the spoon on the candlestick Dope stick pimpin' on the one-trick pony Yeah, she kinda skinny, but she gets my money Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Yeah, you know I got to have that medicine That prescription medicine, baby You know, purple, orange, green Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love your honey. But you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine. Buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine. Buy my medicine, buy my medicine. Yeah, and the more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my love's gone.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 Jack starts to track up and down the hill Got to walk and figure Ace, what he told to chill Come rain, come shine, come snow up the a sudden. Get the f house, and get my money Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Yeah, they say you can't buy me love But you damn sure can buy me blood Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, <laughs> pants on fire. Girl, I love you. I love you, though. Big up for my friend, my man, Johnny Cash, the real, real American, American gangster. Aha. No, piękny, piękny ten wstęp. No i taki faktycznie bujający ten utwór. Ja trochę tutaj dupnąłem nóżką. Mm, no, ja bym powiedział, że jednak jest on zabarwiony takim... jest zabarwiony na zielono jednak to country snoopa. Takie mam wrażenie. Takie jest trochę laidbackowe. Wiesz, to, to, jest, to jest mam wrażenie taka, taka też odwieczna tutaj... Y Mm, odwieczna rywalizacja, odwieczne takie przepychanie się, czy to country jest bardziej czerwone, czy, czy bardziej niebieskie if you know what I mean no czy nie. bardziej maga, czy bardziej y, jednak normalność no to nie ma przepychania, to nie ma dyskusji I, i to jest wszystko jakby no ale, jest... ale widzisz, wtedy właśnie wchodzi cały na zielono ten Snoop i ten Willy i, i on mówi, że ej niech country będzie zielone no ale to jest wiesz, to jest, to, jest taki, to jest taki odłam, No, to jest jakby jeden, jeden, wydaje mi się, że przeważająca większość jednak i cały, cały mm, lifestyle związany, dodajmy obecnie, bo to jest ważne, dodajmy obecnie, z tą muzyką jest jednak bardzo manga, no. Dobrze, że dodałeś to obecnie, bo faktycznie tak, tak na początku nie było. No właśnie, no to jest nie coś, było. co mnie bardzo nie zdziwiło, się. jak tutaj. To jest akurat, cenię za to bardzo tą audycję, że, że zmusza nas ona do, do zgłębiania tego że się, kontrowersyjnego że się nurtu. Uczymy. Tak, jesteśmy jak Andrzej Duda i ciągle się uczymy. Ciągle. Się ciągle jedziemy tramwajem się uczymy, jedziemy pociągiem się uczymy. Tak. Prowadzimy audycję. I, I też się uczymy. Nawet jak nie prowadzimy audycji, też się uczymy. I to yy, albo słówek się uczymy, albo tego, co mamy powiedzieć w audycji. Albo właśnie uczymy się o historii tegoż kontrowersyjnego gatunku muzycznego. I drodzy, drodzy nasi, okazuje się, że faktycznie był to kiedyś, ale to tak było z każdą muzyką w sumie. Była to muzyka buntu, no? I każda, każda, każda tak była. To, to no. jest bardzo odważny statement, że country było muzyką buntu. No to, było, no. Disco Polo też jest muzyką buntu. No to akurat się zgodzę. No prawda. To jest bunt przeciw światu. <laughs> przeciw, przeciw smaku. <laughs> Szymon za szybą kiwa głową, więc on. To jest bunt przeciwko ludzkości, mój drogi. Tak, jak jest Trybunał w który skazuje za zbrodnie przeciwko ludzkości, to powinien być taki sam Trybunał do Diskoppola. W ostrudzie. Nie, tam jest akurat bez. Tam to właśnie Tam to działa Tam, to działa inny Ta, tam też sposób. powinien być trybunał e, Swoją drogą, ale to gdzie, gdzie mógłby być w Polsce trybunał e, Do spraw zwalczania zbrodni Jakie dysko wyrzuciła Ludzkości No tak no, no tak, no. W, w, w, kolebce, w kolebce tutaj Pana Zenka Pana Zenka Aleśmy się pośmiali haha, ha. Bolo no wiesz, to też. Bo może słuchacze myślą, że my naprawdę jesteśmy tacy radykalni, a to są hecheszki, tylko nie? To są hecheszki. Tak jakby co. My słuchamy w domu Disco Polo. Przede wszystkim. Dzieciom puszczamy. Oj, przede wszystkim Żeby je wyedukować w duchu polskości, dobrej Bo to jest rdzennie polska muzyka Nie ma innej takiej tylko polskiej muzyki To jest tylko ta jedna Poza tym no umówmy się, że yy, kto jest? Jakiego mamy polskiego artystę, który odniósł największy sukces w historii poza granicami Polski? Mówimy, Bajerfum, no dokładnie, no, nikt nie sprzedał tylu, tylu yy, płyt co oni no dobra, Bolo Czy ty byłeś na koncercie Natalii Mujangi? Yy, powiedziałbym, że otarłem się O ten koncert, ale nie Nie mogę powiedzieć, że byłem No, a ja? A ja byłem Znam kogoś, kto był też na tym koncercie yy, Stało obok mnie i razem sobie słuchaliśmy i, i, i w pewnym momencie spojrzeliśmy na siebie bardzo wymownie wręcz zaskoczeni w sensie zaskoczony byłem ja e, Oliwka Kopcik która słuchała ze mną tego koncertu ewidentnie pozdrawiamy, zaskoczona pozdrawiamy. zaskoczona nie była ba myślę, że e, słuchała już wcześniej tej piosenki no ale ona trzyma rękę na pulsie trochę bardziej niż my nie, no ona musi, no to jest jej e... robota a dla nas to jest pasja no ale widzisz, no, no, ona jest jednak bardziej zorientowana w tym, co w tym młodym polskim country piszczy. No i m, nie. Może, nie, nie, może nie piszczy, ale, ale śpiewa naprawdę, naprawdę bardzo ładnie. Bardzo to był dobry koncert. Nie Taki... ja słyszałem, dużo ludzi mówiło, że to był dobry koncert, yy, więc żałuję, że mnie tam nie było. Ale, jest, wtedy, jest ale, wtedy chyba, ale wtedy chyba rozmawiałem z panem Jackiem. A, no to rozumiem. To był to, ten to to czas, kiedy mówiłem mu, jak bardzo jestem zdumiony i rozżalony, że dopiero teraz go odkryłem. Natalia Mujanga to jest to jest potencjał na, na, na wielką gwiazdę. Widziałem, że sprawdzałem, że niedawno yy, wydała singiel tutaj z naszym kolegą, Krajanem, naszym tutaj znanym E, lubianym Michałem Wiraszko. Ale dzisiaj nie posłuchamy tego singla, bo... Z tym lubianym to wiesz, to, to jest zawsze tam trochę śliskie, nie? Jedni lubią, inni nie lubią. No, jak z country. Dokładnie tak. Ale trochę inaczej. Ale Tak, tak. tak ale nie do końca. Dokładnie. Natalia Mujanga nagrała utwór country. No, może dobra, no może to nie będzie stricte country, ale taki trochę kantrujący. Kantry, Ociera, ocierający się o country. Kantrujący. No wiesz, pojawia się banjo, bo... e, w teledysku pojawiają się kowbojki i, i stary amerykański truck, więc no już nie wiem. Tej, no, czy no, czyli, można czekaj, czekaj, czyli chcesz mi powiedzieć, że e, dziewczyna, o której nic nie słyszałem, nie dość, że robi country i twierdzi, że będzie gwiazdą, to jeszcze ma na tyle budżetu, żeby sprowadzać sobie trucka i kowbojki do klipu? <śmiech> Co, co, co, co się w ogóle dzieje w no, tej Polsce? Nie, nie, dobrobyt, dobrobyt. No ewidentnie. Posłuchamy? No, dobra, no. Natalia Mujanga, utwór Kruche. Oczycałe oczy całe we łze. She's <laughs> not country, ale ładny numer. banjo było, to fakt. E, mm, mm, mm, może kropka po prostu. W, w ja miejscu, tak myślę sobie, miejscu. Bolo, że, że, że to też nie chodzi o to, że my mamy być przecież być e, takimi country'owymi tutaj szeryfami. Takimi pustkami, no że... Nie, że... Nie, nie, nie chodzi o to, że jak mamy audycję country, to mamy puszczalni country, przecież to jest kompletnie bez ja sensu. Ja i tak uważam, że za dużo tego country puszczamy w audycji to, to akurat ja też. Więc... E... Znaczy nie tylko w audycji o country. W ogóle uważam, że puszczamy za dużo country. Życio życiowo. <laughs> w sensie a gdzie poza audycją puszczamy country? Bo... No, mam nadzieję, że nigdzie, ale... Aha, czyli to tak wyprzedzająco tutaj... No ja nie, może i tak w tej audycji jest Wyprzedzająco tutaj powiedziałeś. Nasz serdeczny przyjaciel Jakub do nas napisał i wyprostował nas. Wyjaśnił. Wyjaśnił nas. Poszło nam, poszło nam w pięty i musimy Was przeprosić, drodzy słuchacze. Otóż to wcale nie zespół Buyerful sprzedał najwięcej płyt za granicą. Osobą, która sprzedała albumem, który się sprzedał najbardziej i był bestsellerem, był album, który całkiem, całkiem niedawno został przypomniany światu przez Fli. Fli y, nagrał rolkę o tym albumie, co było dużym zaskoczeniem. A mówię o trzeciej Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. No dobra, ale to już ustaliśmy, że to nie jest do końca polska muzyka. No nie Polacy wymyślili muzykę klasyczną, nie? A disco polo wymyślili Polacy. No jest to nasze... No, nie. no ale no nie, no, ale jesteś pewien, że to nie Polacy wymyślili muzykę klasyczną? Jesteś tego tak absolutnie, absolutnie pewien, że postawiłbyś na to? No no nie. No nie jestem pewien. Ostatnio w ogóle się dowiedziałem, co to znaczy bach. <głos> że jak coś spadnie, to robi takie <głos> bach. <głos> no zostawię ci to, bo ja tutaj jako... Jako, prawda, nasz lokalny tutaj y, przedstawiciel mniejszości ze zachodniej granicy y, czasami jakieś tam słówka podłapuje sobie, ale tak, Jan Sebastian Bach, no to Bach ma... Mieliśmy ulicę Bacha, w, ba, była, była Bachstraße kiedyś, jak tutaj byli zaborcy. i y, y, y potem ją zmienili na Jan Sebastian Bach, bo no, Długa historia, bo musicie sprawdzić, co znaczy Bach Mało jest to by się nazywać Górecki, szczerze mówiąc Jak już bym miał robić klasykę niż, niż Bach po niemiecku mhm. No, ale to wiesz, krótkie, łatwo zapamiętywalne No, bardzo łatwo W Lipsku masz swój pomnik Czego chcieć więcej od, od życia? Mm, to, w sumie, to w sumie jest ciekawe, bo zastanawiam no, się Pomnik w Lipsku nie jest w moim bingo, ale, ale mógłbym mieć pomnik w Lipsku no, Ale się. audycja o country też nie była w twoim bingo no, oj, w bikini, Ciekawe co jest w bingo pana Jacka Pana Jacka Lachowicza, o. twórcy m, wielu różnych projektów, ale nam on się dał poznać i się objawił nie, nie dał się poznać, on się nam objawił. To prawda. W projekcie LAS, czyli Lachowicz Audio System. I ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy byłem tak uśmiechnięty na jakimś koncercie, ale byłem, byłem, szcz byłem szczęściem. Byłem promieniującą kulą szczęśliwości i prawie, że płakałem z takiej radości, z takiej dziecięcej radości. Absolutnie tak. I, a co jest najlepsze, bo słuchacze sobie mogą teraz, wiesz, tutaj domniemywać, że skoro tak tutaj mocno zielona to nasza audycja była, to, że na tym koncercie gdzieś mm, jakieś nie, zupełnie nie, nie o to chodzi. Oprócz nas, wszyscy ludzie w tej sali, a była to scena magazyn, w teatrze szekspirowskim. W teatrze podziemiach. Industrialna bardzo scena. I w tej surowości po prostu objawił nam się anioł w postaci Jacka Lachowicza, który no, jest chodzącym pięknem, harmonią, dobrem i naprawdę no, jest, jest, jest niesamowity. Jest niesamowity. I, no, było to objawienie. Panu Jackowi towarzyszył perkusista w osobie Jarka Kozłowskiego, czyli perkusisty grupy nieistniejącej już niestety, ale e, grupy, która miała no, duży wpływ na, na polskie country, czyli Pogodno. No a pan Jacek w ogóle też powiedzmy, że pan Jacek jakby utworzył taki projekt Ścianka, który, który możecie kojarzyć. Grał z Kortezem, grał z Anią Dąbrowską, grał no generalnie z... z, z Leny Walentino, no tak, dokładnie. Leny w... Tak, Leny Walentino. Tak. Też, też był z Rojkiem. Więc ogólnie to on naprawdę się przewinął przez mnóstwo Nie jest pan Jacek, pan Jacek, nie jest No nie wziął, się, nie wziął się znikąd, natomiast no, projekt Las jest wyjątkowy. Ehm, w sensie po tym jego koncercie ja potem następnego dnia sobie poszedłem na spacerek po po trójmiejskich ogródkach działkowych polecam w ogóle serdecznie, jak lubicie ogródki działkowe, to, to w Trójmieście mają super ogródki działkowe i świetnie się tam spaceruję i sobie włączyłem na słuchawkach pana Jacka i pan Jacek, słuchajcie, ostatnią oficjalną płytę, bo to też jest, to jest oficjalny i nieoficjalny obieg w jego przypadku, więc ostatnią oficjalną płytę, którą możecie posłuchać na spotku wydał w 2.22 jest to 14 fortepianówek smutów, fortepianówek jakby, Jak bardzo trzeba mieć w ogóle wszystko Absolutnie w tyle Żeby po prostu mieć Wywalone na jakieś algorytmy Na jakiś słuchaczy Na cokolwiek Po prostu też 14 fortepianówek Nie no, pan Jacek zdecydowanie działa Po swojemu Życzyłbym Panu Jackowi i nam, jego Fanom trochę większej Regularności z jego strony, bo Tak mniej więcej jeden singiel Na rok, na rok. Zostaje wydane. To, to zabawne też, że faktycznie w dniu albo w dzień przed koncertem na CD pan Jacek wydał nową płytę z sześcioma piosenkami, ale no nie ma tego nigdzie. Jest no po prostu jest, jest tylko, na CD. Jest tylko na CD. Musicie zadzwonić do pana Jacka, napisać i poprosić, żeby wam przysłał. Trzy utwory są, przepraszam, trzy utwory z tej płyty są wydane w streamingach. Ale trzy są tylko. no... Dla tych szczęśliwców, którzy mają płytę, znamy jedną z tych osób i ta osoba obiecała nam, że nie wie jak i gdzie znajdzie komputer z odtwarzaczem CD, żeby ten album móc dla nas zripować, spiracić, mówiąc wprost i nam go przesłać. I wtedy, wtedy, jak go dostaniemy, to zaprezentujemy wam te nieopublikowane utwory. Będziemy tutaj szerzyć twórczość pana Jacka, bo ja tu bym się upierał, że on, że on jest tym muzykiem tego dzikiego zachodu i mówiąc o tym też na początku audycji, że, że, że trochę tak ach, wybierają te utwory kojarzące się z drogą to właśnie posłuchajmy pana Jacka w utworze Ideą. No, jest, jest, ja, ja, ja dzisiaj nie jestem dobry i gotowy A chciałem być dobry i gotowy Tak jak pan Jacek Ale, ale będę będę, Niedługo będę dobry i gotowy Będziesz dobry i gotowy Ja, w sensie, ja, wierzę, że ty, że, ja, ja wierzę, że ty jesteś tylko. Ja ogólnie tylko... życiowo mam wrażenie, że dużą, Duży procent czasu Jestem dobry i gotowy Ale czasami jednak nie Musisz się uwolnić Dzisiaj jest taki dzień, że nie I trzeba się uwolnić ale, ale ja, pan Jacek pomaga też w tym. Pan Jacek jest lekiem na, na, na, na wiele, wiele rzeczy. Jeżeli tylko będziemy o koncert w Poznaniu, na pewno będziemy o tym trąbić, bo. i na pewno będziemy tak. No ja właśnie, niestety tak się boję, że pan Jacek za dużo tych koncertów nie gra, niestety. I... Nie gra, ale coś mówił, że coś tam będzie grał, coś wspominał. Yy, no ja z nim dość długo rozmawiałem przy barze. Długo. Na tyle długo, że sprezentował nam płyty, więc długo. No, tak, tak. Była zadzierżgnięta tutaj nić porozumienia i... Ba, tutaj insidersko też, prawda, zdradzę, że zabraliśmy też pana Jacka na dach Teatru Szekspirowskiego. Żeby podziwiać panoramę gdańska. A co się dzieje na dachu, to już wiedzą ci, którzy byli na dachu, No... no. Pan mało, Jacek już wie. Mało osób tam było, ale pan Jacek już, już wie, jak spotkacie kiedyś pana Jacka, to, to zapytajcie go, co robił na dachu Teatru Szekspirowskiego z takimi dwoma kowbojami z Poznania. W sumie nie tylko, nie tylko z nami, tam była nawet całkiem, całkiem fajna ekipa. W ogóle super jest ten Teatr Szekspirowski. I super jest CEO. Polecam wam serdecznie, jakby jeżeli lubicie klimaty festiwalowe, Next Festowe, to jest totalnie inne, ale jest, ma taki swój megaklimat, jeździmy tam od samego początku i, i będziemy jeździć. Ja w tym roku się zastanawiałem, czy w ogóle warto nam tam jechać, bo, bo, bo, bo trochę, trochę miałem wątpliwości, czy, czy czasowo nam to wszystko ma sens, ale też faktycznie jakoś co roku jednak pojawiali się headlinerzy w tym CU-owym line-upie, tak. a, w, a w, tym roku, w tym roku tych headlinerów nie było i super, że ich nie było, bo, bo jakiś taki mam wrażenie był był równiejszy ten festiwal. Nie, no to jest prawda. Ja byłem trochę zdziwiony, bo co roku jednak były tam znane, mniej lub bardziej znane zespoły. Trójmiejską scena jest w ogóle super. Ja jestem ogromnym, przeogromnym fanem trupy trupa, która jest, nie wiem, czy nie moim ulubionym polskim w ogóle zespołem, a na pewno w top 3 polskich będów. No więc, jak były takie zespoły jak trupa trupa, no to jechałem tam po prostu biegłem byłem wolny i gotowy i, by iść i szedłem I, i szedłem, a w tym roku znałem tylko Tymona którego no on już grał w tylu projektach i tyle jego projektów innych tam było na CEO, że jakoś nie nie pałałem entuzjazmem i myślałem, że muzycznie w tym roku będzie so, -so. Mhm. jakżeż bardzo się myliłem jak bardzo się myliłem. Dziękujemy bardzo Agencji Live, dziękujemy e, Festiwalowi CU, bo mm, naprawdę kolejny rok wysoki poziom i też taka super rozgrzewka przed tym, co już za kilka dni wystartuje w Poznaniu. Zawsze była jednak trochę dłuższa ta przerwa, a teraz lecimy weekend po weekendzie e, no, taki kwiecień showcaseowy w Polsce. Bardzo mi się to podoba. To jest taka piękna, piękna tradycja, że wiosnę witamy, poznając, poznając y, wiele polskiej fajnej muzy. Ja się bardzo cieszę, tylko wam tutaj jeszcze powiem. Mów mów. Bolo, bolo trochę zaśwędziało w nosie. To od tej tabaki. Ja się bardzo cieszę, że, że, że Posłuchałem Budki Surfera Świetny projekt, świetny Jak będziecie mieli okazję, wiem, że na Salt Wave będą, będą grali Saltwave, kolejny świetny festiwal Więc na pewno warto ich tam odwiedzić ten Budka bo, Surfera też spoko Bo, bo, bo Kosma, Kosma Król To jest wow, to jest świetny Świetny koleś, świetny typ Świetny, chciałem powiedzieć dzieciak Już z takiego wujosko no, no no. Ale jest naprawdę młody Młody, zdolny, dosłownie dwa dni przed CEO zgarnął dwa popkillery, także to też coś mówi o tym, jak już jest docenione w tej, w tej branży. No dobrze, słuchajcie, nasz czas antenowy kończy się, zakończymy country, bo jakżeby inaczej. Ela Langley, która już się tutaj pojawiała i dzisiaj, dzisiaj swoje miejsce na samej końcówce znajdzie, Ponieważ y, ukazał się w końcu ten album, o którym tak rozmawialiśmy i tak mówiliśmy, że wyjdzie ten Dandelion i on wyszedł, więc teraz od Bola i Lola na dobranoc, na spokojny sen, chociaż mamy nadzieję, że afery jeszcze nie wyłączycie, Tymoteusz już tutaj czeka i y, będzie was dobranockował. A my dziękujemy. Jesteśmy wolni i gotowi by iść. Jak chcecie dołączyć się w naszej drodze, to dawajcie znać na Instagramie, a na zakończenie Ela Langley i słyszymy się za tydzień. Pa, dobranoc about that blue sky and the wings on a blue butterfly as it flies past my window and there Most good things, most good things do good. When I think of the things that I miss Like the breath underneath the a kiss As it floats off into the past i want it bad, so I let the whiskey take me back to an